Witam was bardzo serdecznie. Po bezsennej nocy nagrywam tym razem o poranku. No, powiedzmy o poranku, bo już bliżej do południa. Spotykamy się po raz piąty w podcastowej kawiarence Papa Cafe. No jak widać ten czas dość zasuwa. Więc zaczynamy kolejne spotkanie. To start press any key. Where's the any key? To już piąty odcinek, a ja tak na dobrą sprawę nie powiedziałem, skąd się tutaj wziąłem. A proszę, ja was... Wziąłem się... No skąd się wziąłem? No ja tu zawsze byłem, tylko mm, więcej pisałem, pisałem, pisałem. Od, już, od kilku już lat staram się pisać, bo jak to wychodzi, to nie mnie to oceniać. No, a pierwszy raz z, z próbami przesłania swojego głosu w sieć to chyba lato zeszłego roku. I wtedy ze znajomym próbowaliśmy bawić się w shoutcast. Przez Winamp nadawać swoją audycję. To znaczy ja się bawiłem w shoutcast, yy, próbowałem stworzyć coś na kształt radia internetowego puszczałem tam jakąś muzykę, próbowałem coś mówić no, były problemy z dźwiękiem były, były problemy z, z dopasowaniem yy, mikrofonu to znaczy poziomu te, te, te głośności dźwięków wydawanych przeze mnie znajomy w tym samym czasie też założył showcast on nadawał obraz z kamery internetowej ze swojego pokoju pozdrawiam go ciepło, bo on słucha tych moich podcastów, tych moich wypocin od samego początku. No i bawiłem się w ten showcast, ale bardzo szybko mi przeszło z tego względu, że neostrada ogranicza mnie. Stałem IP. No jak wiadomo, no taka audycja lepiej, żeby miała jedno IP, żeby każdy mógł sobie ściągnąć ten link do Winampa. Nie, nie, żeby nie trzeba było za każdym razem pobierać osobnego linku do audycji, prawda? Codziennie coś yy, tam emituje w tym swoim internetowym radio no, i ktoś jest zmuszony, żeby tego linka ściągać, prawda? No Kolejnym minusem tego showcasta było to, że no, był nadawany na żywo. Nie każdy o tym wiedział. Trzeba było powiadamiać ludzi, nie wiem ciągnąć tego linka gdzieś po, po komunikatorach, czy wysy, rozsyłać mailem. Nie każdy też y, o tej konkretnej porze mógłby tego słuchać, więc pomysł bardzo szybko bardzo szybko został odłożony do szuflady. No i całkiem niedawno zacząłem myśleć o tym na nowo. Zacząłem zgłębiać temat, no i właśnie doczytałem się y, plusów podcastu właśnie, no plusem podcastu jest to, że każdy ściąga czy odsłuchuje go sobie o odpowiedniej dla niego porze, prawda, ja mogę sobie ściągnąć, nie wiem, Maćka Skwarę teraz, a posłuchać go sobie wieczorem przed snem, czy, czy retro radio ściągnąć półtorej tygodnia temu, a posłuchać wczoraj, tak jak to było, no to jest, to jest wielki plus podcastu. Czy, czy to, że ściągamy ten podcast, wkładamy plik do swojej mp3 i, no nie wiem, jedziemy autobusem i słuchamy danego podcastu. Chociaż osobiście powiem wam szczerze, że męczyło mnie słuchanie podcastu w autobusie. Nie wynikało to z samego faktu słuchania, tylko no nie każdy podcast jest nagrany z taką samą głośnością polskie autobusy są niestety dość głośne, bo tutaj coś trzeszczy, tam coś dmucha, ludzie rozmawiają, czasami te autobusy są zatłoczone, niewygodnie, sterować tym odtwarzaczem, także z muzyką jest inaczej, bo, bo muzyka to jakoś tam bokiem przepłynie, a tutaj jeżeli chcemy się wsłuchać w każde słowo i, i, i jakoś, jakoś ze zrozumieniem tą, tą audycję odebrać, to to jest niestety ten problem, że, że w radiu, w radiu nie mamy tego, Boże, w radiu, w autobusie nie mamy tego komfortu. No ale liczę, że idzie to ku, ku dobremu. Będzie coraz lepiej w tej naszej komunikacji, będziemy słuchać podcastów rozbrzmiewających z głośników. <głosy> Dobrze, troszeczkę się zapędziłem w tej wizji. Zapędziłem się w tej wizji, no ale, ale zostaje nam słuchanie podcastów, czy to na komputerze, czy, czy, czy właśnie rzucimy sobie w mp3, posłuchamy sobie przed snem, możemy słuchać tych podcastów, no nie wiem, wpinając gdzieś USB w wieżę, no mamy mnóstwo możliwości, mnóstwo więc tak, od, od kiedy nagrywam to propaguję słuchanie podcastów na lewo i prawo w ogóle wszystkie polskie podcasty są fantastyczne, super rewelacyjne i, i tak, i teraz ciężko bez nich żyć tak sobie powiedziałem bo, bo tak troszeczkę jest, mam kilka tych ulubionych podcastów ciągle pojawiają się jakieś nowe wczoraj słuchałem pierwszego odcinka Błosiomiska, też bardzo ciekawy podcast Mam nadzieję, że się fajnie rozwinie. Dzisiaj widzę, że już ściągnął mi się kolejny odcinek cyferkastu, który, który przez jakiś czas pojawił się, później nie nagrywał, no i myślałem, że, że, że może zniknie, a tutaj jest, więc sobie dzisiaj wysłucham tych kilku podcastów, które tam się pojawiły. No dobrze, a teraz może jakąś malutką Przerwę muzyczną zrobię, bo widzę, że się rozgadałem. Ten pasek w programie do nagrywania zasuwa, zasuwa. O matko. Dobrze, słuchamy muzyki. Dejeuner avec toi, Pourquoi pas, pourquoi pas? Mois, pourquoi pas, pourquoi pas? La chaleur n'est pas loin. Juste un chemin noir sur papier blanc. Respirer en toi, pourquoi pas, pourquoi pas. Te construire un toi, pourquoi pas, pourquoi pas. La chaleur n'est pas loin, juste un chemin noir sur papier blanc. Fantasmer de toi, pourquoi pas, pourquoi pas. Vibrer en toi, pourquoi pas, pourquoi pas. La chaleur n'est pas loin. Juste un chemin noir sur papier blanc Juste un chemin noir sur papier blanc dzisiaj naładowany, chociaż no bo po tych kilku drobnych godzinach to raczej powinien być zmęczony. no i tak sobie myślę no wczoraj brak wizji, a dzisiaj nie dość, że taki naładowany, to jeszcze strzelam słowami, mam nadzieję, że z sensem i nagrywam no, wczoraj troszeczkę się obawiałem mojego braku konsekwencji bo chciałem, żeby odcinki pojawiały się w miarę regularnie to nagranie było tam określonego dnia. Ja na początku nagrywałem w poniedziałki. Później chyba pojawił się we wtorek, dzisiaj już jest środa. Także w każdym tygodniu inny dzień, w którym pojawia się podcast. No, ale mam nadzieję, że. A no, przyjmijmy, że raz w tygodniu pojawia się nagranie i mam nadzieję, że to będzie tak dalej że, że uda mi się zachować tą regularność. Może bez konkretnego dnia, w którym pojawia się kolejne nagranie, ale regularność taką, że odcinek będzie raz w tygodniu i jak najdłużej przez xxx tygodni. Przytłaczają Cię ciemne zimowe wieczory herbata z prądem, nie grzej już tak jak kiedyś, wejdź na www.podcast.pl. Tam znajdziesz ciepłe głosy wszystkich polskich podcasterów. a Ogrzej się już teraz. Zaprasza Papa z podcastowej kawiarenki Papa Cafe. Mamo, mama dostała rentę? Dostałam. Mama mi da... Y trochę pieniędzy. Ona wie, jak trudno żyć człowiekowi bez pieniędzy. Ale teraz nie dziecko. Zostaw portfel z pracowanej mamy. Pieniądze nie będą ci potrzebne. Retroradio jest za darmo. www.retroradiopodcast.blogspot.com Mamo, bo się podnę. Nie dla sokołów, nie dla mew, nie dla wróbli, nie dla wron, nie Dawid Filipczyński, Podcast tylko dla orłów. Podnośnik to jest inny nośnik. Podnosić może ciśnienie, Podnosić może ciśnienie krwi. Skontaktuj się z lekarzem, trzeba by na pewno jest to dla ciebie dobre. Podnośnik, informacji i pozytywnych klimatów nośnik. Trzeba by na pewno zapraszam. Uhu! Uhu! I wracamy po przerwie reklamowej. Polecam Wam słuchanie innych polskich podcastów. W podnośniku przedostatnim była fajna rozmowa z chłopcem, który opowiadał o różnicach między polską a amerykańską szkołą. Polecam do wysłuchania. A o czym dzisiaj chciałem porozmawiać? Chciałem... Znaczy porozmawiać, to prowadzę monolog. O czym chciałem Wam powiedzieć? Yy, o tym, co się dzieje na granicy polsko-ukraińskiej, tutaj w Medyce. Znaczy mówię tutaj, chociaż to jest jakieś 115 km od, od miejsca, w którym mieszkam. Ale jest... Jest mi to temat bliski, bo wiem, jak to wygląda mniej więcej, jak wygląda... Wyglądają wyjazdy na Ukrainę, wyjazdy związane tylko i wyłącznie z zakupami. No te, te zakupy, które są bliskie właśnie mrówkom. Jeżeli mówimy o mrówkach, czym się zajmują takie mrówki? No to większość, większość z Was prawdopodobnie wie, że że taka mróweczka mieszka sobie przy granicy. No jest to jakiś mieszkaniec strefy przygranicznej. No i właśnie dzięki temu, że mieszka blisko tej granicy, to nawet na nóżkach może sobie przebyć tą drogę właśnie przez przejście graniczne do zagranicznego sklepu. No i wiadomo, na Ukrainie ceny są dość korzystne, dzięki czemu te osoby sobie robią zakupy, kupują tam papieroski, alkohol. No i później wracają przez tą granicę, przenoszą ten towar, zostawiają w domu i wracają z powrotem na granicę, odczekają swoje, znowu robią zakupy, wracają do kraju. No i takie dość sprytne osoby potrafią wykonać kilka takich kursów w ciągu dnia. Nie wiem jak to wygląda czasowo, bo, bo aż tak się nie orientuję. Prędzej się orientuję w tych wyjazdach samochodami chociaż nigdy, nigdy sam nie brałem w takiej wycieczce udziału a może i dobrze dawniej było tak, że to Ukraińcy przyjeżdżali do nas no teraz mają utrudnione te wyjazdy ze względu na wizy które zostały wprowadzone później jeszcze Polska weszła do Unii Europejskiej i to już całkiem zamknęło im te wyjazdy trzeba mieć wizę, trzeba mieć pozwolenie to wszystko kosztuje no i Ukraińcom już tak bardzo nie opłaca się ani przyjeżdżanie do Polski, ani, ani mieszkanie w Polsce. Dawniej do nas jeździł, nawet tutaj docieram, no to tak jak mówię, 115 km od, od granicy. Jeździł taki Ukraińiec, pan Lubek. No, woził tutaj że nie wiem, cebulę po śmiesznych pieniążkach jakieś inne produkty. Spirytus woził w butelkach, które chował w nadkolach swojego samochodu. On dość, dość dobrze wychodził na, na tym interesie, bo tutaj przyjeżdżał, sprzedawał te produkty, które przywiózł z Ukrainy. Tutaj kupował coś, co na Ukrainie albo ciężko dostać, albo było drogie. No a w Polsce kupował to tanio. Woził to tam. No i interes się kręcił po tym po tym, jak zmieniał samochody z biegiem czasu, było widać, że nieźle mu się powodzi, nieźle mu się opłaca ten interes. To no Zresztą sam opowiadał, że dobrze na tym wychodzi i dość pomaga mu to w utrzymaniu rodziny. Ten jego budżet dość się rozrasta dzięki tym wyjazdom do Polski. No teraz nie przyjeżdżam właśnie ze względu na te utrudnienia na wizy. No. A teraz nadszedł, znaczy teraz, no teraz powiedzmy, że się kończy ten okres. Przyszedł, przyszedł czas, że to Polacy zaczęli jeździć na Ukrainę, wykorzystywać to, że tam jest taniej. Po co, po co przede wszystkim jeździmy? Jeździmy po papierosy, jeździmy po alkohol no jeżeli ktoś jest zainteresowany to widzi z jaką szybkością wzrastają ceny papierosów w polskich sklepach no, jest to związane z tym, że jesteśmy w Unii Europejskiej a no, wcale nie jestem tego przeciwnikiem tak, dla mnie papierosy mogą być bardzo drogie przynajmniej zmniejszy się liczba młodych sięgających po papierosy zmniejszy się liczba palaczy co jest bardzo korzystne z czego bardzo się będziemy cieszyć mm. No i właśnie przez to, że te ceny w Polsce są takie wysokie, Polacy zaczęli jeździć na Ukrainę i przywozić właśnie ich wyroby. Tam karton najtańszych papierosów potrafi kosztować kilka złotych, więc sobie wyobraźcie, za kilka złotych to kupicie paczkę dobrych papierosów, a tam można za kilka złotych kupić karton takich gorszej jakości. I później te osoby wracają z papierosami, z alkoholem. Sprzedają je tutaj, na miejscu. Żeby taki wypad na Ukrainę się opłacał, no to wiadomo, do samochodu wchodzi np. te 4 czy 5 osób. Każdy kupuje określoną ilość alkoholu, którą może przewieźć. Każdy kupuje określoną ilość papierosów. No i później to rozprowadzają, sprzedają. Koszty paliwa właśnie są tańsze dzięki temu, że jedzie kilka osób. Albo kolejna rzecz, którą Polacy przywożą z Ukrainy, to paliwo. Często jest tak, że yy, jeżdżą na Ukrainę ludzie, którzy mają samochody przerobione na gaz, jeżdżą tymi samochodami, tankują na Ukrainie, pełen bak ukraińskiego paliwa, no i wracają tutaj, oczywiście na gazie. To, ukra to ukraińskie paliwo spuszczają do karnistrów i na przykład wykonują kolejny kurs, no a paliwo magazynują i później sprzedają osobom, które potrzebują tego paliwa. Cena była konkurencyjna do polskich cen, bo po wejściu do Unii Europejskiej cały czas był wzrost tych cen, wzrost dopiero teraz w związku z tymi kryzysami finansowymi. Ceny paliw tak, tak ładnie poszybowały w dół, chociaż podejrzewam, że dalej na Ukrainie to paliwo jest tańsze. No ale pytanie, jakiej jakości jest to ukraińskie paliwo? Dawni kierowcy uważali, że paliwo za wschodniej granicy jest znacznie gorszej jakości. No i niektórzy nie mieli pewności, co, co leją do baku. Ale powiem Wam, że w Polsce też były afery z tymi paliwami. Dużo się mówiło, że na polskich stacjach paliwo było gorszej jakości. Często było chrzczone. Były raporty chyba dwa lata temu na temat właśnie jakości tych polskich paliw. A ja szczerze, szczerze powiem, że bardziej ufam jednak polskiej stacji paliw niż takiej ukraińskiej czy takiemu ukraińskiemu paliwu które zostało przywiezione przez kogoś bo nie wiem czy wiecie na Ukrainie prócz tej benzyny 95, 95 oktanów takiej jak u nas mają jeszcze benzynę 92 oktany czego u nas nie można spotkać albo ja o tym nie wiem jest to słabsze paliwo, no i gorszej jakości. Jak ktoś, ktoś leje do swojego benzyniaka cały czas paliwo 95 oktanów i wleje coś takiego gorszego, no to na pewno zauważy różnicę. Oj, Zróbmy krótką przerwę, bo rozgadałem się strasznie. Za chwileczkę będę kontynuował ten temat, bo myślę, że jest jeszcze troszeczkę do powiedzenia. Troszeczkę takich dygresji o, o około mrówkowych, że tak powiem, bo, bo miałem mówić o mrówkach, a, a mówię o tym, jak wygląda przywożenie alkoholu, papierosów, benzyny, ale myślę, że to wszystko jest, jest w miarę interesujące dla, dla kogoś, kto nie ma z tym styczności. Także kolejny przerywnik muzyczny i wracamy za chwilę. Teraz spróbuję podsumować to wszystko, zmierzać powoli do końca, bo widzę, że ten podcast rozrasta się w zastraszającym tempie. Z tym przemytem to jest tak... Znaczy już nie mówię o samym przemycie, bo z, z przemytem mamy do czynienia wtedy, gdy te osoby przenoszą więcej niż mogą, czy, czy osoby przewożą więcej niż mogą, upychając gdzieś w zakamarkach swojego samochodu mówmy o przewożeniu, z tym przewożeniem to jest tak, że niektórzy niezłą kasę na tym robili, robią no nie wiem, czy będą robić bo teraz właśnie te przepisy się zmieniły można przywieźć tylko buteleczkę wódki i dwie paczki papierosów w tym momencie przestaje to być opłacalne osobiście znam Osoby, które na przykład traktowały to jako niezłe źródło dochodu. Mój znajomy potrafił tak jeździć, że jechał właśnie na Ukrainę, wracał do domu, przespał się, znowu jechał na Ukrainę i, i ten cykl trwał bez końca. Później zmienił samochód, żeby więcej osób wozić, żeby więcej tego wszystkiego zapakować żeby w komfortowych warunkach jeździć, bo wiadomo, na tych ukraińskich granicach czeka się dość sporo. No, a z tym czekaniem to też jest różnie. Słyszałem wiele opowieści na temat tego, jak czekając na tą odprawę paszportową biesiadnicy potrafili wypić cały alkohol, który zakupili wcześniej, żeby nie wiem, nam przywieźć do Polski i później musieli w stanie wskazującym na spożycie gdzieś tam do przygranicznego sklepu podbiedz, żeby uzupełnić te zapasy, które chcieli przewieźć. No, różne śmieszne i nieciekawe historie z tego wynikały, bo czasami były nawet problemy, bo wiadomo jak to jest. Polak krewnie woda, wypije kapeczkę za dużo i odzywa się w nim jakaś inna natura. Prawda? Jeden siedzi cichutko w, w kącie, spokojnie, grzecznie. Drugi szuka zwady. No i tak to jest z tym przewożeniem, czekaniem na Ukrainie. Prócz benzyny, prócz papierosów, alkoholu, no na te rzeczy są znaczy na, na papierosy, na alkohol są limity, wiadomo. Mm. Co jeszcze? Co jeszcze Polacy przywożą? U nas, tutaj w okolicy, są w ogóle organizowane wyjazdy na Ukrainę. Wyjeżdża się wcześniej rano, jest podstawiony cały autobus, ludzie się do niego pakują i są ten autobus zawozi te osoby na ukraiński targ. Już nie wiem, jaka to jest miejscowość, nie pamiętam dokładnie. Przywo zostają przywożeni na ten targ. Tam sobie wysiadają, mają określoną liczbę godzin na zakupy. Yy... Prócz papierosów i alkoholu, bardzo popularne są cukierki. Dużo słodyczy przywozi się z Ukrainy, bo one są tam tanie i, I są smaczne. Jadłem jadłem różne tam wyroby te ukraińskie i, I nie są złe. Ludzie wożą różne rzeczy. Dywany, firanki, bo tylko tam parę złotych tańsze, a oni to pakują, uważają, że to jest w ogóle super jakość i przywożą to tutaj do Polski. Mam nawet sąsiada, który kupuje jakieś piły, jakieś tarcze do, do tych swoich urządzeń różnych. Też twierdzi, że to wychodzi taniej i jest dobrej jakości. Skoro tak, no to czemu nie? Ich wola. Ja się nie skusiłem na taki wyjazd yy, Powiem wam, że troszeczkę cie zaczynają cieszyć mnie te ograniczenia Jeżeli chodzi o przewożenie papierosów i alkoholu Bo istnieje szansa, że zmniejszy się ruch na tej ukraińskiej granicy I wreszcie może podejmę decyzję i wybiorę się do Lwowa Bo chodzi za mną od dłuższego czasu wycieczka do Lwowa Taki, takie niezrealizowane marzenie które jest w zasadzie w zasięgu ręki zorganizować ludzi wyjechać w celu zwiedzenia tego pięknego miasta zobaczenia na własne oczy jak to wygląda co jeszcze o Ukrainie wódka ukraińska wódka też właśnie niskie ceny nie zawsze za tym idzie jakość jeszcze jak mieszkałem w Akademiku dwa lata temu no to zdarzało się pijać ukraińską wódkę kilka razy piliśmy taką w kwadratowych buteleczkach Olimpa i nie polecam szczerze nie polecam na drugi dzień tak Was boli głowa jakby Was ktoś kopnął w nią po prostu od tyłu straszna sprawa za to polecam polecam jedną ukraińską wódkę marki Nemirov. Ta marka pojawiła się w Polsce. Już widzę, że mają tam kilka swoich produktów i um, mają stronę internetową. Tam na tej stronie um, są przedstawione te produkty. Ale nie znalazłem tej wódki, o której chcę wspomnieć. Mianowicie mają w swoim asortymencie yy, wódkę, czysta wódka, która ma 50%. 50%. Ale jest rewelacyjna. Piłem ją kilka razy. Mój wujek ją regularnie dostaje czy odkupuje od kogoś. Próbowałem jej kilka razy i jest super. Schłodzony, Nymiro w 50%. Na drugi dzień czuję się w porządeczku. Pije się super. Polecam. No i to by było tyle o tych wyjazdach z zagranicznych na Ukrainę. No teraz właśnie, jeżeli przejdą te, te ograniczenia, no to no troszeczkę to, to sprawi problem tym, tym osobom, które na co dzień przenosiły właśnie papierosy i alkohol, które mieszkają przy granicy, no bo no zawsze takie przepisy uderzają w osoby biedne, bo, bo ktoś, kto nie musi tego robić, no to tego nie robił, prawda? No, a, a jeżeli to był ich jedyny sposób na utrzymanie się, no to teraz będą mieli problem. Z tego, co mówią, to jest tam mało zakładów pracy, jedne likwidują, na ich miejsce powstają kolejne, także że jest to takie koło zamknięte. No na pewno, na pewno to troszeczkę ukróci niektóre dochody. I wcale nie dziwię się, że stoją na tej granicy, że protestują, no, walczą o swoje, ale myślę, że nic nie wskurają. No, jest to przepis nałożony z góry. Jest to przepis unijny i prawdopodobnie tak zostanie. Chociaż kto wie. No Zobaczymy, co wyjdzie z tych, z tych protestów. Protestować, niech sobie protestują. Może niekoniecznie tak jak niektórzy z tych, którzy pojawili się na tej granicy, bo jak zwykle wśród tego tłumu pojawiła się grupka młodych ludzi, którzy prawdopodobnie upojeni właśnie tą ukraińską wódką Zaczęli rzucać i butelkami z benzyną, i kamieniami, z tego co czytam nie wyglądało to za ciekawie, Więc wcale nie dziwię się, że policja zaczęła strzelać do nich gumowymi kulkami Obywatelu i obywatelko w obliczu globalnego zagrożenia pozostaje nam tylko jedno. Słuchajcie polskich podcastów. Zapraszam. Podcastowa ręka Papa kawy. Na Ukrainę nigdy nie wyjeżdżałem. Właśnie w celu takich zakupów, ale... No jak byłem młodszy, to jeździłem na Słowację. Tutaj mamy blisko do przejścia granicznego w Barwinku. Przej, no przejścia, które już teraz, którego już teraz nie ma, bo wiadomo, jesteśmy w Unii Europejskiej, strefa Schengen, także przejeżdża się bez żadnego problemu. Ale dawniej, jeszcze przed wejściem do Unii, no ta granica wyglądała inaczej. No i były popularne u nas takie wyjazdy na Słowację. Jeździliśmy. Pierwsze z takich wyjazdów, jakie ja pamiętam, to były takie typowo wypoczynkowe. Jeździliśmy z rodziną nad taki zalew. Nie chcę palnąć nazwy, bo nie pamiętam dokładnie, jak to się nazywało. No ale jeździliśmy tam, tam było stosunkowo tanio jeżeli chodzi o noclegi, jeżeli chodzi o, o, o właśnie alkohol, jeżeli chodzi o... Um, no, no w ogóle o, o utrzymanie się to wszystko było dość tanie opłacało się tam wyjeżdżać no a później jeździliśmy właśnie typowo na zakupy ze znajomymi jeździliśmy do Słowaków i na tej y, taki wyjazd wyglądał tak no, najczęściej parkowało się przed przejściem granicznym no i wtedy człowiek stawał się taką właśnie mrówką y, na piechotę Podchodziło się do odprawy. No tam pan, pan z budeczki nam wbijał piecząteczkę yy, i przechodziliśmy przez granicę. Na parkingu, już po słowackiej stronie, czekało zawsze mnóstwo busów. No i ci słowacy krzyczeli, że jeden jest z jedynki, drugi z siódemki, drugi kolejny z piątki, prawda? Każdy chciał zabrać klientów. To, co chodziło z tymi busami? Były to busy wynajmowane przez właścicieli słowackich sklepów. Numery tych sklepów to funkcjonuje przy granicy. To po prostu kolejne sklepy tam na Słowacji. Wsiadało się do takiego busa, no i ten dany kierowca podwoził nas pod sklep. W sklepie robiło się zakupy. Później ten kierowca odwodził nas na granicę, jeżeli była taka potrzeba. Te kursy były wykonywane dość regularnie, bo przywiózł klientów Polaków, no jechał z powrotem na granicę naganiać kolejnych. Więc jeżeli przywoził kogoś kolejnego, to my mogliśmy wsiąść i z powrotem wrócić na granicę, wrócić na polską stronę z zakupionym towarem. Nie wiem, czy papierosy były opłacalne. Wiem na pewno, że alkohol opłacało się kupować wtedy na Słowacji, on był tańszy. Także jeździliśmy po ten alkohol. Przyjeżdżało się właśnie tam na granicę. Wsiadało się do takiego busa. No i gdy on zawiózł nas do jakiegoś sklepu, no to na przywitanie taki właściciel sklepu częstował wszystkich swoich gości śliwowicom. Przed zakupami czy przy zakupach. Także jak byliśmy młodzi, byliśmy na tyle sprytni, że potrafiliśmy odwiedzić kilka takich sklepów. W każdym dokonać zakupu. Yy, oczywiście każdy skosztował tej śliwowicy także yy, mieliśmy humor za darmo <głos> Tak. także jak wracaliśmy to byliśmy już naładowani tą śliwowicą słowacką yy, co jeszcze takiego było na Słowacji my najczęściej jeździliśmy do takiego sklepu tam był sklep i bar to się nazywało Trójka mieli tam bardzo dobre jedzenie pomimo tego, że w menu, na obrazkach było zupełnie co innego, co się dostawało na talerzu, ale było to smaczne. Do tego piliśmy te y, cienkie, słowackie piwa. Y, Barzant, tak? Złoty Barzant Właśnie, to jest takie dość popularne. Jeszcze smadny mnich. Te dwa gatunki piwa mi tak utkwiły w pamięci, które pijaliśmy tam na Słowacji. Było to bez rewelacji. Zresztą ja wtedy jakoś szczególnie za piwem nie przepadałem. Wolałem kupować inne specjały słowackie. Była taka marka wódki. Ona prawdopodobnie dalej na Słowacji jest Nikolaus. Nik, coś takiego, tak? Z Nikolaus. I z tego kupowaliśmy wódkę brzoskwiniową, która była w smaku taka, o ale no, na tamte czasy yy, liczyło się, żeby było taniej, żeby nie było podłe. Było to dość smaczne z tej marki też kupowałem gin z szarą etykietką w ogóle to od, od tego słowackiego ginu zaczęło się moje, moja sympatia do ginu, który lubię do dzisiaj kiedyś w kolejnym podcaście Wam o nie chciałem Wam polecić drink z ginem, a, a to jest w ogóle drink bez ginu. ale to kiedyś w kolejnym podcaście no i kupowaliśmy właśnie tą brzoskwiniową wódkę, kupowaliśmy ten jean, jeździliśmy do tego baru. No, dość miło wspominam te wyjazdy na Słowację. Jest to bliżej, bliżej niż do Medyki, bo barwinek jest jakieś 55 km stąd, więc wsiadał się w samochód, godzina, byliśmy na miejscu. Robiliśmy zakupy, bawiliśmy się tam na Słowacji, dość szybko się wracało z zapasem no, alkoholu było to fajnie z tego co wiem no to teraz po wejściu do Unii Europejskiej te ceny się zmieniły jeszcze był taki moment gdzie w Polsce akcyza na alkohol poszła w dół w Polsce ceny zmalały i przestało się opłacać na jeździć na Słowację o te ceny praktycznie się zrównały no, no, słowackie ceny były dalej niższe ale pytanie czy ten alkohol był tak samo jakościowo dobry ten tani bo droższe no to wiadomo to pierwsze, czy był dobry a drugie, no jeżeli ta różnica w cenie była na przykład złoty czy dwa, no to nie opłacało się jechać żeby kupić te kilka butelek teraz opłaca się ze względu na to, że nie ma limitów, ktoś chce się zaopatrzyć dajemy na to na wesele, jedzie, pakuje cały bagażnik wódki nikt tam na przejściu granicznym nie sprawdza ile tego alkoholu mamy z ostatnich takich yy, wódek, które zostały przywiezione ze Słowacji, piłem wódkę Borys Jelzin. Tak to się nazywa. Jest Jelzin, dokładnie opisana ta butelka. Pisze, że to niby jest francuskie. Znaczy, prawdopodobnie Słowacy na francuskiej licencji to rozlewają. Piłem tą wódkę na jednym z wesel. Później ta wódka pojawiła się w moim barku. I też ostatnio jej próbowaliśmy i... Nawet nie jest taka najgorsza. No. no i to by było tyle o, o, tych, o tych wyjazdach, o, o Ukrainie, o Słowacji. Bym, tak, powinienem zmierzać do końca, bo, bo na pewno już tam śpicie z słuchawkami na uszach, czy przed komputerem. Nie miałem zamiaru Was zanudzić, mam nadzieję, że chociaż trochę było to dla Was interesujące. No ale dzięki temu mojemu gadaniu nie musiałem upychać dzisiaj większej ilości muzyki. Niezależnego podziemia muzycznego dalej nie ma. Mam nadzieję, że się pojawi niebawem. No i mam nadzieję, że spotkamy się już za tydzień z kolejnym szóstym nagraniem podcastowej kawiarenki. No chciałbym się już z wami pożegnać. Mówię wam cześć. Puszczę jeszcze jakiś krótki utwór na zakończenie i słuchajcie polskich podcastów.